Kalendarz Adwentowy Inside Baseball. Dzień 11. E, Mateusz, czy słyszałeś o włamaniu do Louvru? Słyszałem o włamaniu do Luwru. Jest taki w ogóle. Jest, jest komik, którego bardzo polecam. Nazywa się Josh Johnson. Jest to taki e, czarnoskóry chłopak, 20 parę lat w dreadach. I on jest dla mnie jednym z lepszych takich komików, który opowiada które się wydarzają. Zawsze odwołuję to do jakiejś sytuacji z dzieciństwa i tak dalej I on, od niego się dowiedziałem o włamaniu do Luwru, opowiadając o, o raz, że polecam typa, bo jest po prostu z sztosem, a dwa, że no, czytałem o tym włamaniu do Luwru. Fajna sprawa. Jest fajna, jest ekscytująca, jest taka jak z filmu. W sensie już, kiedy, wiesz, kiedy słyszałem o tym po raz pierwszy, już wyobrażałem sobie filmy, które powstaną o tym włamaniu, bo to było zaplanowane jak właśnie coś z filmu. Kolesie podjechali, e, podjechali takim samochodem z drabiną, przebrani jak ekipa remontowa, e, podjechali do balkonu, podsunęli drabinę, zrobili dziurę w ścianie i ukradli napoleońskie. Te, napoleońskie klejnoty. Regalia. A, co się, a co się, jak się to sprzedaje później? No właśnie, czy, słuchałem paru też podcastów czy takich filmów na, na YouTube, gdzie rozmawiali z ekspertami czy od zabezpieczeń, czy od innych rzeczy. I kradniesz rzeczy, które będzie ci łatwo sprzedać. Jeśli ukradniesz klejnoty, to ty możesz po prostu pociąć nawet te klejnoty. Ty możesz przytopić złoto, ty możesz pociąć diamenty na mniejsze i kupujesz coś, co ma intrinsic value, ma, ma, ma wartość samo w sobie. Nie, nie ma wartości dlatego, że jest moną i możesz za to wziąć pieniądze od kogoś tylko, i jest dobrze strzeżone, tylko e. kradniesz, wiesz, kosztowności. Kurde, to aż by, byłoby mi głupio, nie? Co, ukraść kosztowności? No, <śmiech> głupio by mi było kraść coś, co ma wartość... Samo w sobie? To jest trochę tak jakbyś... No, trochę byś trochę był tak, jakbyś był zwykłym złodziejem. To jest trochę tak, jakbyś ukradł komuś dziecko i zblendował je na kebab. W zasadzie bierzesz coś, co ma ogromną jakąś wartość powiedzmy nie do odtworzenia tak. i zamieniasz to na... To jest tak jak rozebranie, jak, jak ten motyw, co yy, rozbierasz jakiś budynek, żeby zabrać jego elementy na inne budynki. Wiesz o co chodzi, że masz jakiś stojący budynek i tam go rozbierasz, żeby sprzedać nie wiem, rury na części na cynk. To jest mhm. tak, takie skrawkowanie, nie? No, będzie to bardzo ciężko I szacunek bym miał, gdyby znaleźli kupca wcześniej, tak jak to było w Vinci na przykład No. i ten, o stary, mam rozkminę na ten temat, widziałeś Vinci 2? Jeszcze nie, a powinienem, bo I po nie pierwszej oglądasz. części mama wysłała mnie na ASP. <laughs> Czemu nie? Nie oglądaj stary. To jest film, To jest, to jest odjechany film, to jest tak, tak tak dobrze, zły film, że my, się, my nie złożyliśmy go do końca, ale ja po prostu mam bit na ten temat, po prostu cały. Vinci 2 to jest film, którym Więckiewicz zaczyna w jakiejś Toskanii czy tam w Hiszpanii, w Hiszpanii i przyjeżdża do niego jakiś gangster i mówi, hej, zrobisz ze mną, chciałbym zrobić ten sam skok. A Więckiewicz mówi, nie, ja już nie robię skoków. A on mówi, na pewno? Na pewno, już nie robię skoków na pewno na pewno okej to ja to jadę i Więckiewicz siada i mówi teraz kiedy pojechał to jednak bym spod jakiś obraz i jedzie do Krakowa. <grym> Powiedz że jedzie do Krakowa podpierdolić zupełnie inny obraz nie jedzie do Krakowa <grym> po prostu do tego typa i przychodzi do tego typa i mówi dobra to ja teraz ukradnę obraz a ten kogoś mówi co. Ja byłem u Ciebie, prosiłem Cię bardzo mocno i powiedziałeś nie, więc ja zmontowałem już inną ekipę, jakby mam, jakby mam umówionych już typów, powiedziałeś mi nie, więc jesteś dorosłym człowiekiem i potraktowałem to co mówisz jako, że faktycznie nie chcesz, nie jest tak, że bez Ciebie się tego nie da zrobić, więc wziąłem innych ludzi i tyle. No i Więckiewicz kurwa bierze to do siebie, nie, nie, nie kurwa Michael Jordan, nie i próbuje ukraść obraz I przed nim następ, następnie <laughs> przez 50 następnych minut chodzi po Krakowie i sceny wyglądają w ten sposób 3 minuty idzie do jakiejś knajpy, gada z kimś i mówi hej czy masz ten strzęp informacji? on odpowiada mu nie okej okay. i znowu jest 3 minuty jak wraca do swojego mieszkania i idzie spać następnego dnia budzi się dzwoni telefon i mówi, hej, mam jednak ten strzęp informacji. Przyjdź jutro. Więc on chodzi po Krakowie, idzie spać, następnego dnia wstaje i idzie do tego klubu, gdzie ktoś mu mówi, jeśli chcesz ten strzęp informacji, to pojutrze przyjdzie jeszcze inna osoba. Więc on wraca do swojego mieszkania, znowu co zrobi, i wraca za dwa dni i na nich musi zatańczyć tango z jakąś typiarą. Wtem. Ani czy go dostaje kolejny strzep informacji, i znowu musi gdzieś przyjść za dwa dni. I generalnie tak. My w tym momencie mówimy: Ja nie wiem, to jest jakiś, symula to jest jakiś symulator kozy, jakiś symulator wychodzenia Więckiewicza w Krakowie. Nie? Ja nie wiem, czy to jest jakby Kraków zapłacił Więckiewiczowi za kryptoreklamę Krakowa dla cudzoziemców. Tak to wygląda generalnie. I dodatkowo potem dowiedziałem się, że jeżeli nie widziałeś WinChry1, albo nie pamiętasz, nic nie szkodzi, w całym filmie ci przypomną. Dosłownie powiedzą ci fabułę poprzedniego filmu. <grymne> <grymne> Więc muszę Ci powiedzieć, że to po prostu tragedia, nie? Ale jest to tak, jest to tak zła tragedia, że aż bierz to, kiedy po prostu oglądasz. To jest trochę jak The Room, nie? Możesz oglądać, zobaczyć, jak jest pocięty, i bawić się bardzo dobrze. Kurde, ale nie wiedziałem, że jest aż taki, ale powinno mi coś podpowiedzieć to, że moja mama go widziała i nie nalegała, żebym go zobaczył. A po pierwszej części wysłała mnie na Akademię Sztuk Pięknych i jestem tu, gdzie jestem teraz. Więc jakby. No to teraz wysłałaby cię do Grekowania. No właśnie, I to nie wysłała. Ja pochodził. Ale wiesz, to, co ona zapamiętała najbardziej z pierwszej części, to był właśnie ten klimat Krakowa i klimat bycia studentem w Krakowie, bo tam była laska, która ten obraz podrabiała. No potem wysłała cię do Wrocławia. Więc nie do Wrocławia ja pojechałem sam. Mam trochę władzy, nie, wiadomo, własnym życiem. Uboższa wersja, uboższy Krak. Kraków dla Ubogich. Uboższy, uboższy, biedna uboga kuzynka Krakowa Wrocław. Tak Ze ja szczurami tak. pod sukienką. O, oh, fuck. Ale dobra, mam tutaj dwa mini... Wrocław, no. miasto mostów. Taki Kraków, tylko trochę gorszy. <grystanie> Kraków z temu. <grystanie> Kraków, mamy, mamy Kraków w domu. Mamy Kraków w domu. Wrocław, niewiele jest... gorszy Kraków. Nie, no ale Wrocław, Wrocław, mamy Kraków mamy Kraków w domu, albo właśnie Kraków z temu, to jest, to jest dobry motyw. O, oh, nice. E, wiesz co, to nie jest koniec Oluwrze, bo mam dwa mini newsy, które były e, jakby pod. Mm -hmm. Najpierw ten drugi. E, firma... Ale bo ty jeszcze... No. Ja, ten... Aha, dobra, no, no. Okay, Chciałem tylko podrócić dwie rzeczy. Jeden jest taki, że, że firma, która po, jest producentem tego dźwigu, którego użyli złodzieje, wykorzystała zdjęcie z, z włamania jako reklamę w social mediach z hasłem kiedy potrzebujesz Winszuję. zrobić coś szybko winszuje winszuje bardzo pięknie, bardzo piękna reklama naprawdę bardzo dobry no, no, to, to, jest, to jest to jest reklama z cyklu dostajesz awans skurwysynu <głosy> tak zakładam, że koleś pracuje w tym bokerze jako taki wiesz li nosi listy czy coś takiego Wiesz, i pewnego dnia wymyśla ten motyw i wbija do, wiesz, wbija do biura. On mówi: nie możesz tu być, a on wypierdala kojarza przez okno. On kopie innego, podchodzi do Syją i mówi Cześć zrobimy zdjęcie tego dźwigu i mówimy, kiedy musisz zrobić to, kiedy musisz zrobić coś szybko. I oni mózg rozwalą, dostajesz alas z No on w ogóle w tym momencie ściąga koronę i zakłada mu, nie? I on, teraz ty jesteś CEO tej firmy. Oh fuck. <laughs> My, CEO firmy nosi koronę. Tak, po tym poznajesz CEO i wiesz, komu się kłaniać niżej. <laughs> Druga rzecz jest taka, że zawsze, kiedy jest, taka kiedy jest takie włamanie do miejsca, które jest przez cały świat postrzegane jako, wiesz, bezpieczne jako miejsce, gdzie są najdroższe, gdzie jest najdroższa sztuka na świecie no to oczywiście są szukani winni, są szukane dziury w zabezpieczeniach. I odkryto na przykład, że hasło dostępu do, do surveillance system do systemu monitoringu to było Louvre. No nie, nie, nie jest nie, stary. Jeżeli nigdy nie miałeś e, do swojego konta na Instagramie hasła Instagram raz dwa, trzy. <śmiech> rzuć kamieniem, nie? nie jeżeli miałem. nigdy w żadnym systemie nigdy nie miałeś, nie? Nie miałem, nie miałem. Miewałem no. jedno podobne do wielu miejsc, ale <śmiech> wydaje mi się, że nie, da, nie byłoby Będzie, tak łatwo się. Wrócić. Wrocław Kraków dla ubogich raz dwa, trzy. Wrocław, wrocław raz dwa, trzy. Dla... Nie, no rozumiem. No, pamiętasz, jak gadaliśmy o tym Nie wiem, czy to, czy to było, bo był, był news wcześniej o tym. Był news wcześniej, więc w, no jeżeli by zrobili red teaming i próbował, ktoś próbował faktycznie zapłacili im, żeby ukraść, no to by znaleźli te rzeczy, ale jeśli nie testujesz, no to pojawiają się takie rzeczy, nie? No jasne, jasne. No teraz y już wiedzą, jest przetestowane. Teraz już wiedzą też, takie. teraz już cały świat wie, jaki jest hasło. <grydy> Wszyscy wiemy. A Arnoin nam jeszcze tutaj uzupełnia, że było jeszcze tak, że wyciekły wyniki audytu bezpieczeństwa sprzed paru lat. Zanim rekomendowane zmiany zostały wdrożone, w sensie, że teraz, że te zmiany, nie, rekomendowane zmiany nie zostały wdrożone jeszcze teraz, mimo że przed paru lat był audyt. Tak, dobrze. No, wiesz, no... To jest chyba rządowa instytucja, nie? Louvre to nie jest prywatnie posiadany budynek. Są Francuzi, oni mówią. Oni ui, ui, mówią po, po. Zmień hasło. Zmień hasło. A on mówi: But I am let tired. Jest <laughs> well, so O, <laughs>